To są informacje Polskiego Radia 24. Ponad 600 dronów i kilkadziesiąt rakiet w ciągu doby zmasowane ataki Rosji na Ukrainę. Kilkanaście ofiar śmiertelnych. Spór o poświadczenie bezpieczeństwa dla szefa BBN-u po wyroku NSA dwa różne stanowiska. Czekali na to pół roku. Prezydent podpisał nominacje oficerskie w ABW. Minęła 8 Ewelina Kamińska zaprasza. Rośnie liczba ofiar nocnych zmasowanych ataków na ukraińskie miasta. Rosjanie użyli ponad 600 dronów i kilkudziesięciu trudnych do strącania rakiet balistycznych. Uderzyli w ukraińską stolicę i szereg innych miast. Wiadomo o co najmniej kilkunastu osobach zabitych i kilkudziesięciu rannych cywilach. O szczegółach Paweł Buszko.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 Sławomir Cenckiewicz domaga się dymisji szefa służby kontrwywiadu wojskowego. To potem jak Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargi kasacyjne Kancelarii Premiera w sprawie cofnięcia poświadczenia bezpieczeństwa dla szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Koalicja rządząca przypomina jednak, że wciąż toczy się postępowanie wyjaśniające, a to oznacza, że szef BBN-u nie ma dostępu do informacji niejawnych.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 Sławomir Cenckiewicz stracił dostęp do informacji niejawnych za ujawnienie dokumentów dotyczących planów Warta. Sylwia Białek, Polskie Radio. Prezydent podpisał nominację na pierwszy stopień oficerski 96 funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Na tę decyzję czekali od listopada. Nie rozumiem po co była ta zwłoka, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński. Dobrze, że podjął pan prezydentom decyzję. Szkoda, że tak późno. Podobny spór dotyczył nominacji oficerskich w służbie kontrwywiadu wojskowego. One również leżały na biurku prezydenta od listopada. Podpis Karola Nawrockiego pod nominacjami w SKW pojawił się 20 marca. Szpitale samorządowe toną w spirali zadłużenia dziura budżetowa Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zapowiedź zmniejszenia liczby niektórych badań diagnostycznych. Może też pogorszyć tę sytuację. Wiele placówek nie otrzymało też jeszcze wypłaty za nadwykonania w ubiegłym roku. Mateusz Jabłoński ze Związku Powiatów Polskich informuje, że w większości szpitale powiatowe nie radzą sobie z pogłębiającym się zadłużeniem. W ubiegłym roku szpitale powiatowe osiągnęły przychody finansowe w wysokości 51,18 milionów złotych, podczas gdy koszty finansowe były siedmiokrotnie wyższe. Zdecydowaną większość tej kwoty stanowiły odsetki. To też oznacza niestety, że istota część środków finansowych jest przeznaczona na obsługę zadłużenia, a nie na działalność medyczną. Łączna kwota nadwykonań w szpitalach wojewódzkich w ubiegłym roku wyniosła prawie 5 miliardów złotych. Stop rzezi dzików pod takim hasłem. Aktywiści i mieszkańcy protestowali przed warszawskim ratuszem. Organizatorzy domagali się m.in. wstrzymania decyzji o odstrzale i odłowie z uśmierceniem dzików w stolicy, a także powołania zespołu ekspertów do spraw dzikich zwierząt. Zapijanie! Dziki, no nie widząc większej szansy na przeżycie w lesie czy na nieużytkach, gdzie normalnie żyją, one po prostu migrują do miast. Mariusz Kaczmarczyk, inicjatywa Nie Trzaskać Dzików, to jest jeden z naszych postulatów. Odsunąć obwody łowieckie od miasta, zaprzestać od strzałów sanitarnych. Dziek, dziek, dziek, dziek.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 Mroźna noc na Pomorzu. Tam mogą się jeszcze też utrzymywać mgły o poranku. Najcieplej będzie dziś na południowym zachodzie Polski. Termometry pokażą nawet 20 stopni. Na pozostałym obszarze do 16 stopni nieco chłodniej będzie na Wybrzeżu i Suwalszczyźnie. W ciągu dnia może przelotnie popadać. Poranek. W Polskim Radio 24. Ósma na zegarach poranek w Polskim Radiu 24 trwa, czwartkowy poranek dokładnie. 16 dzień kwietnia przed nami, 106 dzień roku. Słońce towarzyszy nam od 5.38 i będzie z nami do 19.35. Dzień trwa już niemal 14 godzin, bez 3 minut, a imieniny obchodzą Bernadetta, Benedykt, Julia i Ksenia. Najlepsze życzenia Państwu składamy i zapraszamy na drugą polityczną rozmowę poranka. 24 pytania. Rozmowa polityczna. Maciej Wróbel, wiceminister kultury i dziedzictwa Narodowego Koalicja Obywatelska. Dzień dobry panie ministrze. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Naprawdę wierzy pan, że uda się postawić Zbigniewa Ziobra przed Trybunałem Stanu? Na pewno potrzeba do tego większości konstytucyjnej, ale ten wniosek, który został złożony jest po prostu kopią 51 prokuratorskich zarzutów, a zarzuty prokuratorskie... Nie oceniają poglądów pana Ziobry, tylko oceniają jego pracę, jego służbę na rzecz państwa polskiego, a ta budzi ogromne wątpliwości. A to nie jest trochę tak, że nie udało się w postępowaniu prokuratorskim ściągnąć, czy też postawić Ziobry przed wymiarem sprawiedliwości, więc próbujecie przez Trybunał Stanu? To jest konsekwencja decyzji, która zapadła na spotkaniu koalicyjnym, że należy ten krok wykonać.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 decyzji, które podejmuje jak do prywatnego folwarku, tylko musi przestrzegać każdego przepisu prawa, który, który obowiązuje w naszym kraju. I to jest tylko tyle. A myśli pan, że Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski będą dalej kontynuować, przepraszam, nie dalej kontynuować, kontynuować, bez dalej swoją podróż zagraniczną w poszukiwaniu bezpiecznego miejsca azylu, czy jednak wrócą do kraju? Czy Zbigniew Ziobro zawsze drwił z tchórzostwa, z odwagi, albo z różnych innych tego typu przymiotów, a sam Dzisiaj pokazał, czym dla niego jest odwaga odwaga jest uciekaniem przed polskim wymiarem sprawiedliwości, którego był szefem z, z takimi słowami na, na języku, że, że to są polityczne śledztwa, że jest to ściganie opozycji. Bzdura. No. Po prostu każdy polityk, który pełni funkcję publiczną, popełnia przestępstwo i usłyszy zarzuty musi odpowiedzieć przed wymiarem sprawiedliwości. Zresztą m, chyba z wymiarem sprawiedliwości wszystko jest okej, okay, bo przecież wczoraj rozpływali się politycy PiSu nad wyrokiem jednego z sądów w sprawie ministra Cenckiewicz. Więc ja nie rozumiem. To wyroki sądów są wtedy dobre, jak podobają się panu Ziobrze i Kaczyńskiemu, a jak się nie podobają, to sądy są złe. Wiecie państwo, właśnie po to trzeba uporządkować też wymiar sprawiedliwości, żebyśmy nie mieli tego typu dywagacji jakichś ludzi. E politycy muszą e respektować wyroki sądów tak jak każdy inny człowiek i po to potrzebny nam dzisiaj Wymiar sprawiedliwości poukładany, który będzie podejmował decyzje, będzie wydawał wyroki i będziemy te wyroki szanować. Nie będziemy mieli w ogóle możliwości, cienia wątpliwości, by je zakwestionować. Dominika Wielowiejska pisała wczoraj, gazecie, pisała wczoraj w gazecie wyborczej, że Zbigniew Ziobro stara się z Marcinem Romanowskim o ochronę na terenie Stanów Zjednoczonych, ale że Stany Zjednoczone ponad nie są, nie są przychylne. Czy oznaczało, czy gdyby Stany Zjednoczone zdecydowały się udzielić takiej ochrony Ziobry i Romanowskiemu, to to by pogarszało relacje polsko-amerykańskie? Stany Zjednoczone dobrze wiedzą, co to, to znaczy przestrzeganie standardów, chociaż nie wszyscy liderzy e, dzisiaj amerykańskiej e, administracji prezentują tak wysoki poziom. Mówię oczywiście o, o Donaldzie Trumpie, ostatnich jego publikacjach w internecie. Ale najważniejsze jest przede wszystkim to, że polska prokuratura ma ogromny, ogromny materiał dowodowy. I każdy, kto będzie podejmował decyzję o ewentualnym udzieleniu azylu, schronienia, e, każdemu człowiekowi, który nie wiem, pełnił funkcję publiczną, był politykiem, ale generalnie ma ogromną liczbę zarzutów, musi przede wszystkim przeanalizować podstawę prawną. Jeżeli... Ja wierzę oczywiście wierzę, wierzę w jakiś rozsądek w tego typu sprawach, bo w przypadku Węgier i Orbana tego rozsądku nigdy nie było, ale w przypadku administracji amerykańskiej wierzę jednak w to, że te kwestie dotyczące argumentów polskiego wymiaru sprawiedliwości będą kluczowe. Podobno drugim kierunkiem, jeśli nie Stany Zjednoczone, Moskwa. jest akurat Serbia, przynajmniej z relacji dziennikarskich tak, tak wynika. Wspomniał pan sam o wyroku w sprawie Sławomira, Cęckiewicza. Skargi kasacyjne zostały oddalone, ale jednocześnie sąd w uzasadnieniu wyroku stwierdził, że Sławomir Cęckiewicz nie daje rękojmi do utrzymania tajemnic państwowych. No i mamy dwugłos. Kancelaria Prezydenta odtrąbiła sukces i twierdzi, że Sławomir Cęckiewicz powinien mieć dostęp do informacji niejawnych, a rząd uważa, że ten wyrok tak na dobrą sprawę niczego nie zmienił i że postępowanie w tej sprawie musi się rozpocząć na nowo. Postępowanie musi rozpocząć się na nowo, ale sam wyrok sądu jest, jest wyrokiem sądu i my ten wyrok szanujemy. Właśnie to jest to, tego, co on oznacza w praktyce. To oczywiście będą o tym decydować, będzie o tym decydować SKW, będzie o tym decydować minister koordynator spraw służb specjalnych. Oni będą te kwestie analizować na pewno, ale jeżeli ta procedura rozpocznie się na nowo, to na pewno będą też nowe wnioski, nowe decyzje. Hmm, czyli Sławomir czy nie powinien się liczyć z tym, że dostanie dostęp do informacji niejawnych. Tego nie wiem, bo to mówię, ta nowa procedura pewnie zakończy się jakąś decyzją i tą decyzję będziemy mogli wtedy komentować. Dzisiaj jest moim zdaniem za wcześnie. Najważniejsze jest jednak to, że cały czas ta próba upolitycznienia kwestii służb, czy właśnie wymiaru sprawiedliwości, który orzeka taka nie inaczej, jest najbardziej bulwersująca w tym wszystkim, bo przecież właśnie po to są sądy, żeby decydowały o tak ważnych i kluczowych sprawach. I pan Sławomir Cenckiewicz wyrok otrzymał, wyrok Wyrok ten go ucieszył, wyrok ten jest dzisiaj no, komentowany nawet przez głowę państwa, ale tak naprawdę procedura niech rozpocznie się od nowa i niech te decyzje zapadają na nowo. Sławomir Cenckiewicz pisał wczoraj nawet, że... U, u, ten wyrok i jego uzasadnienie są podstawą do dymisji szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego. A, pan, pan minister być może powiedzieć wszystko. Ja mogę powiedzieć, że jest wiele różnego rodzaju innych argumentów, które są podstawą do jego dymisji. No, naprawdę, to jest język polityczny, e, dalekie od merytoryki. Skupmy się na tym, żeby jednak szanować przepisy prawa, szanować e, przede wszystkim szefów służb po pięciu miesiącach pan prezydent podpisał awansę, niesamowity wyczyn, e, więc... E, twierdzi, że podpisał awansę, bo wcześniej rząd nie uzupełnił pełnej dokumentacji w sprawie tych, w sprawie tych nominacji. A dokumenty w sprawie sędziów Trybunału Konstytucyjnego same uzupełnił, czy nie? I to jest właśnie taka, taka dzisiaj, taką mamy dzisiaj politykę, niestety. Pan prezydent Nawrowski, jego administracja naprawdę nie szanują przepisów prawa, nie szanują tej woli większości parlamentarnej, nie szanują takiej czysto ludzkiej współpracy między dwoma obozami rządzącymi. Ostatnio pan minister Gliński na... W którymś, w którymś z wywiadów powiedział, że my, czyli PiS, wygraliśmy ostatnie wybory prezydenckie. Nawet to kłamstwo w przypadku powołania kandydata obywatelskiego dzisiaj jest dementowane przez samych polityków PIS-u, którzy jawnie przyznają, że to nie był kandydat obywatelski, tylko kandydat PIS-u. Więc już dzisiaj nie ma żadnej wątpliwości, że pan Nawrocki reprezentuje interesy PiS-u Konfederacji i jest po prostu sztabowcem Kaczyńskiego. Podobała mi się wczoraj wymiana zdań pomiędzy Radosławem Sikorskim a jednym z ministrów w Kancelarii Prezydenta, kiedy minister mówił, że sędziowie nie wytrzymali ciśnienia i mogli poczekać, to minister Sikorski pisał, że ambasadorowie to ciśnienie wytrzymują już od 230 ponad dni. No tak, ale w, w przypadku sędziów Trybunału Konstytucyjnego e, mnie zastanawia sytuacja, co by było, gdyby marszałek Sejmu ten, czy były marszałek Szymon Hołownia, w przypadku, gdy e, ministrowie Bogucki, Szefer -Naker, e, oddawali mandaty poselskie przechodzili do kancelarii prezydenta, a marszałek Sejmu e, powiedziałby no co ci nowi posłowie PiSu, których mamy tutaj mieć w Sejmie, o których mamy przyjąć ślubowanie, to ja jednak od nich ślubowania nie przyjmę, bo Uważam, że i oni są tutaj niepotrzebni. Gdybyśmy prowadzili tego typu politykę na poziomie polityki PiSu, mielibyśmy totalny paraliż państwa. Ale rozumiem, że pat w Trybunale trwa. Czworo sędziów, których, od których prezydent osobiście nie odebrał ślubowania, przychodzą do Trybunału Konstytucyjnego, ale nadal przez Bogdana Święczkowskiego nie są dopuszczani do pracy. Nie nawiązuje z nimi stosunku pracy, ani nie są dopuszczeni do orzekania. Pan prezydent jak bombonierkę potraktował kandydatów do Trybunału Konstytucyjnego. Sędziów wybranych przez Sejm, zdecydował, że sobie te dwie czekoladki zje, ale te cztery odłoży na później. To tak, się, to tak nie działa. Konstytucja nie ma takiego, takiej prerogatywy prezydentowi, nie daje. Obowiązkiem prezydenta jest przyjąć ślubowanie od sędziów, bo ich status jest znany. Oni zostali wybrani przez Sejm i w tym momencie stają się sędziami pan prezydent musi przyjąć od nich ślubowanie, a nie wybierać, decydować na nowo. To jest przekroczenie uprawnień pana prezydenta. To ja zostanę w tej metaforze czekoladek. Siódma czekoladka, siódmy sędzia Trybunału Konstytucyjnego, siódmy wakat będzie uzupełniony w ciągu dwóch tygodni, tak zapowiedział marszałek Sejmu. Jakiej decyzji prezydenta pan się spodziewa przy siódmym z kolei sędzi? Ja nie wiem, bo pan prezydent dzisiaj może powie, że podoba mu się ten kandydat, ten sędzia, albo nie podoba. Ja nie wiem, jakie jest zdanie pana prezydenta, bo trudno przewidywać jakąś logikę i jakąś mądrość w tych decyzjach. To po prostu jest e, bardzo głupie, bardzo destrukcyjne, bardzo niszczące e, prawodawstwo w Polsce. No i ja jestem przekonany, że administracja pana prezydenta i pan prezydent kiedyś za to odpowiedzą. Rozumiem, że odpowiedzią na działanie kancelarii prezydenta jest decyzja ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Waldemara Żurka o tym, by prokuratura rozpoczęła postępowanie w w sprawie osób, które miały doradzać prezydentowi nieprzyjęcie nie przyjęcie ślubowania. Czy to jest poważna inicjatywa? Prawo jest prawem. Konstytucja mówi jasno. Trzeba tego e, prawa przestrzegać. I administracja pana prezydenta powinna świecić przykładem, powinna być wzorem. Nasz, nasz były prezydent, Andrzej Duda, przyzwyczaił nas do tego, że zamiast być strażnikiem konstytucji, stał się jej e, niszczycielem. Dewastował przepisy konstytucji, ale pan Karol Nawrocki to przerasta mistrza swojego po prostu. To jest sytuacja, w której my naprawdę mamy dość trudną e, sytuację, w której to obecny prezydent ma za nic konstytucję. Ale są i tacy, którzy mówią, że to Waldemar Żurek przekracza swoje uprawnienia i że to akurat jest wykorzystywanie prokuratury do celów politycznych. Prokuratura ma prawo zająć się każdą sprawą, jeżeli takie doniesienie i takie, takie, takie informacje otrzyma, ale prokuratorzy są niezależni. Oni przeprowadzą postępowanie i zdecydują, czy jest powód, by wszcząć śledztwo, czy nie. A to nie ma wywołać efektu mrożącego w kancelarii prezydenta? Mm, nie. Każdy ma wiedzieć, że ma przestrzegać prawa. No to jest podstawowa rzecz. No, zaczynamy dyskutować o w przestrzeni publicznej o sprawach oczywistych, o, o tym, czy, czy, czy, czy, czy, czy decyzja administracji pana prezydenta jest słuszna czy nie, wobec gdy mamy jasną wykładnię prawną. Nie mamy, nie mamy podstawy, żeby dyskutować o tych tego typu sprawach. De Decyzje prezydenta nie zastępują przepisów prawa. Ludowcy na to odpowiadają. Nie ma szans na to, żeby znaleźć porozumienie w sprawie praworządności przy tak zaognionym sporze, Należy dokonać resetu konstytucyjnego, zbudować niemalże ustrój państwa na nowo. No, do tego też potrzeba większości konstytucyjnej. I z kim mamy to robić? Z tymi, którzy tę konstytucję łamali przez 8 lat swoich rządów, czyli z Prawem i Sprawiedliwością? No, to jest trudne pytanie. Bo oczywiście um, zmiany w, um, tego typu są konieczne i potrzeba takiej grubej kreski, tylko do tego potrzeba jest... Większości konstytucyjnej, ale którą mam nadzieję my zbudujemy w roku 2027 i e, taką większość konstytucyjną obecna ekipa rządząca będzie miała i będziemy mogli dokonywać tego typu zmian. Czyli będzie jak na Węgrzech? Mam hmm. ogromną determinację, by tak było. Zastanawiam się, bo prezydent Karol Nawrocki Także mówił o chęci napisania ustroju na nowo Jeśli się nie mylę, to w kampanii wyborczej Sugerował, że w 2030 roku Czyli na koniec jego kadencji Powinien już być wypracowany Nowy, nowy wzór konstytucji nowy... Ale pan prezydent w tym nowym wzorze konstytucji Widział siebie jako Tego, który ma więcej prerogatyw, większe kompetencje Czyli prezydenta mocniejszego od, od rządu A dzisiaj takiej dyskusji nie ma Szczególnie przy tego typu prezydencie A pan osobiście uważa, że konstytucja wymagałaby zmiany? Zależy z kim, bo po pierwsze potrzeba mądrych osób, mądrych ludzi, by zapisać tak ewentualnie nowe, nowe paragrafy, nowe punkty w Konstytucji, bo one stanowiły dużo więcej bezpieczników niż obecnie. Jak widać, pole do interpretacji chociażby samego przepisy dotyczącego złożenia ślubowania wobec prezydenta jest ogromne. Interpretują to E, prawnicy prezydenta zupełnie inaczej, a sędziowie Trybunału Konstytucyjnego mówią, że wobec nie zawsze oznacza przy udziale, przy obecności, tylko e, także, e, gdy ten dokument dotyczący ślubowania prezydent zobaczy i otrzyma. Dwa wątki na koniec. Z opozycyjnych ław. Konrad Berkowicz na sejmowej mównicy z flagą Izraela, z wpisaną z w swastyką. Konfederacja mówi, że to próba nagłośnienia, zwrócenia uwagi na zbrodnie Izraela na Bliskim, na Bliskim Wschodzie. Czy to uzasadnienie pana przekonuje? Nie, no przekroczyli granicę. Swastyka jest symbolem zakazanym. Nie należy tego w przestrzeni publicznej, tego znaku prezentować i są inne metody, by sygnalizować cierpienie ludzi i są inne metody, by w ogóle mówić o tego typu ważnych sprawach. Nie trzeba wykonywać manifestów politycznych marnej jakości. Powinna być kara na poziomie sejmowym i prokuratorskim? Moim zdaniem będzie kara, no marszałek Sejmu złożył zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie. Mhm. Michał Wawer, który był tutaj przed panem godzinę temu, mówił, nie ma podstaw do karania, bo nie było to w myśli ustawy promowanie nazizmu. Niech prokuratura się wypowie. Mhm. Pan marszałek złożył doniesienie do prokuratury. Prokuratura prze przeprowadzi postępowanie, powoła biegłych. Oni ocenią, czy doszło do przestępstwa, czy nie. Rozważa pan zapisanie się do Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego? Nie, no błagam. <laughs> nie no, żartobliwie pytam oczywiście. A czujecie konkurencję? To znaczy, jak patrzycie na, na ten. Na tę aktywność byłego premiera. Trzymamy kciuki, bo to jest rozbijanie prawicy. Ja mam nadzieję, że pan prezes Kaczyński wyrzuci tych 40 posłów z spisu, Będzie ma wtedy święty spokój. Prawica będzie pokłócona, rozdrobniona. Będzie miała niewielkie szanse, by przejąć władzę w roku 2027. To dobrze, bo oni szkodzą Polsce i ewentualne rządy tych, tej brunatnej koalicji byłyby katastrofą. Zbliża się rozłam w Prawie i Sprawiedliwości? Nieunikniony? To się, to się dzieje, nie zbliża. To się właśnie dzieje na naszych oczach. Jakie tego będą konsekwencje polityczne? No, rozłamowcy nie zostaną wpuszczeni na listy Prawa i Sprawiedliwości. Nawet jeżeli jakimś dziwnym trafem pan prezes Kaczyński obieca im te miejsca i powie, no dobrze, to jednak... Zapraszam was na nasze listy. Nie startujcie z listy Mateusza Morawieckiego, to godzinę przed rejestracją list zmieni te nazwiska, właśnie po to, żeby dać nauczkę innym. Nie ma mowy o tym, żeby ktoś myślał samodzielnie w PiSie. W PiSie wszyscy muszą myśleć, jak myśli Kaczyński, i jeżeli ktoś myśli inaczej, to nie ma miejsca dla niego w tej partii. No To bardzo demokratyczna to partia. Jak jest. Przy rozłamach jesteśmy. Nie będzie rozłamów w koalicji przy głosowaniu nad wotum nieufności dla Pauliny Heni kloski w koalicji obywatelskiej nie będzie rozłamu. koalicji Rządzącej. obywatelska zagłosuje oczywiście za Pauliną Henik-Kloską. A co zrobią byli koledzy pani ministry z Polskiej 2050? Nie wiem, ale słowa, które wypowiada pani Pełczyńska-Nałęcz na pewno nie służą budowaniu dobrych relacji w ramach samej koalicji. I nie wiem, co zrobi pan premier, bo tego typu język w, w ramach obozu rządzącego jest nie tyle mało elegancki, co też nie służy budowaniu zaufania. Premier z Japonii wysłał sygnał do Katarzyny Pełczyńskiej na Łęcz. mówił, że wybory węgierskie, a wynik tych wyborów węgierskich powinien dać koalicjantom do myślenia. No to niech daje do myślenia. Liczę, że będzie pani ministra mogła o tym pomyśleć. Maciej Wróbel, wiceminister kultury i dziedzictwa Narodowego Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję pani ministrze za rozmowę. Dobrego Dziękuję, dnia. dobrego dnia.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 w przeglądzie portali zaczynamy od portalu Wirtualnej Polski, a tam Szymon Jadczak oraz Karolina Wysota piszą o kolejnych działaniach prezesa Zonda Krypto. Dzień po ujawnieniu przez Money.pl, że portfel Zonda Krypto jest niemal pusty, na konto firmy wpłynęła równowartość 4,2 miliona złotych. Zamiast do klientów, większość pieniędzy trafiła jednak do innej giełdy. Do czyjego portfela? O tym tego nie wiadomo, przy czym ManiPl i Wirtualna Polska zaznaczają, że tak na dobrą sprawę jesteśmy w przededniu upadku giełdy Zonda Krypto. Jak piszą dziennikarze pieniądze na pewno nie trafiły do klientów. Pytanie, czy przez przypadek nie trafiły do przypadek bądź nie przypadek, nie do nie trafiły do właściciela firmy. Na dodatek prezes Zonda Krypto skasował swoje konto w jednym z portali społecznościowych, gdzie obiecywał klientom wypłaty środków. Do tych, klientów, do tych wypłat nadal nie dochodzi więcej na Więcej informacji na ten temat przeczytają Państwo na portalu money.pl. Money Tam szczegóły informacji, tym także bardzo szczegóły techniczne tego, jak działają giełdy kryptowalut. To ode mnie polecenie. A teraz portal Polskiego Radia 24. Tam między innymi rozmowa Marka Wałkuskiego, naszego korespondenta w Waszyngtonie, w Białym Domu, który rozmawia z ministrem Andrzejem Domańskim. Szef resortu finansów przebywa właśnie w stolicy Stanów Zjednoczonych gdzie, gdzie bierze udział we wiosennym szczycie Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku, i Banku Światowego. Całą tę rozmowę mogą Państwo przeczytać i wysłuchać na portalu Polskiego Radia 24. Tam minister Domański mówi między innymi o deficycie gospodarczym w Polsce i o tym, jak Polska jest postrzegana przez zagranicznych, że zagra przez zagranicznych inwestorów. I na koniec wątek, który... Poruszaliśmy także w rozmowie z Maciejem Wróblem, czyli wątek podziałów, rozłamów Prawie i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński na godzinę 13 zwołał pilne spotkanie wszystkich posłów PiSu w siedzibie partii przy ulicy Nowogrodzkiej. Na razie nie wiadomo, czego będzie dotyczyć. W planach jest konferencja prasowa, a oczywiście, yy, oczywiście... Wszystko odbywa się w, w cieniu ogłoszenia przez Mateusza Morawieckiego stworzenia swojego stowarzyszenia, stowarzyszenia Rozwój Plus. To zaniepokoiło władze partii, bo do tego stowarzyszenia zapisało się już niemalże 40 polityków w prawa i sprawiedliwości, mimo to, że prezes Jarosław Kaczyński ostrzegał, kto zapisze się do stowarzyszenia Morawieckiego, nie będzie miał miejsc na listach wyborczych w dwudziestym roku. Czy prezesowi uda się jeszcze powstrzymać pęknięcie na swojej własnej łodzi? Czy ten Titanik nie zatonie? O tym wszystkim będziemy rozmawiać także z naszymi kolejnymi gośćmi w poranku Polskiego Radia 24 i oczywiście będziemy obserwować naradę, czy też może wezwanie na dywanik polityków PiSu przez prezesa Kaczyńskiego. To o godzinie 13 w Warszawie przy ulicy Nowogrodzkiej. Trzy minuty do ósmej trzydzieści pozostały. Za chwilę informacje i Ewelina Kamińska. Reklama: na wiosnę zwierzątka zrzucają zimowe futerka. A, pop, pop!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 To są informacje Polskiego Radia 24. Wybiła 8.30 Ewelina Kamińska. Zapraszam. Na początek pożar autobusów w warszawskiej dzielnicy Wawer. Przed siódmą ogień pojawił się w komorze silnika. O wstępnych ustaleniach poinformował nas Jakub Gontarek z Komendy Stołecznej Policji. Kierujący autobusem linii 213 po ruszeniu z przystanku usłyszał huk z tyłu autobusu oraz zobaczył, że autobus zaczął się palić. Otworzył drzwi autobusu, pasażerowie opuścili autobus oraz rozeszli się. Na szczęście nikomu nic się nie stało. W akcji uczestniczyły trzy zastępy Straży Pożarnej na ulicach Poprawnej. Kadetów wciąż są utrudnienia w ruchu. Dziś debata, jutro głosowanie. Sejm po raz drugi będzie próbował odrzucić prezydenckie weto do ustawy o kryptowalutach. Karol Nawrocki nie przedstawił swoich propozycji regulacji w tym zakresie, a jedynie blokuje wprowadzenie koniecznych przepisów, mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. To jest kwestia nie tylko regulowania nieprawidłowości, ale tutaj również chodzi o to, żeby nowe firmy mogły wchodzić na rynek, bo teraz przez te kolejne weto, które będzie teraz dyskutowane w Sejmie, na rynek nie mogą wchodzić nowe firmy. Polski rynek jest zablokowany. Za z weta musiałoby zagłosować 3 piąte posłów, a w głosowaniu powinna wziąć udział co najmniej połowa ustawowej liczby posłów. Na 250 stronach 51 zarzutów. Posłowie koalicji rządzącej złożyli w Sejmie wniosek o postawienie przed Trybunałem stanu byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę. To wyraźny sygnał dla każdego, kto pełni funkcję publiczną, mówił w naszym studiu wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Maciej Wrubel musi przestrzegać prawa, że musi dbać o standardy, że nie może podchodzić do decyzji, które podejmuje jak do prywatnego folwarku, tylko musi przestrzegać każdego przepisu prawa, który, który obowiązuje w naszym kraju. Zbigniew Ziobro nadal przebywa na Węgrzech i w dalszym ciągu nie został objęty europejskim nakazem aresztowania. Pozostają nieuchwytni. Policja poszukuje sprawców napadu na konwój z pieniędzmi we Wrocławiu. Na szczęście nikt nie ucierpiał, relacjonowała nam Aleksandra Freus z Miejskiej Komendy. Sprawcy celowo spowodowali kolizję z poruszającymi się właśnie konwójantami przewożącymi gotówkę. Ta gotówka z została skradziona. Na szczęście przez zdarzenie nikomu nic się nie stało, nie ucierpiały też żadne inne osoby postronne. Służby prowadzą śledztwo w tej sprawie. Chmurny i w wielu miejscach yy, deszczowy dzień przed nami. Deszcze przelotne bądź mniej przelotne opady pojawią się w województwach łódzkim. Świętokrzyskim, Wielkopolskim, Opolskim, Małopolskim, Podkarpackim, Lubelskim i Podlaskim. To wymagało nieco wiedzy geograficznej. Na pozostałym obszarze kraju sucho temperatura maksymalna to 19 stopni i tak będzie na zachodzie. Na wschodzie dużo chłodniej, bo 10-13, podobnie nad Bałtykiem. Najciepło także w centrum pomiędzy 15 a 17 stopniami.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 Bo e, wszystkie partie polityczne, e, w tym właśnie Prawo i Sprawiedliwość i Konfederacja, no przeżywają wewnętrzne turbulencje, natomiast w Prawie i Sprawiedliwości one przyjęły taką e, chyba najbardziej e, medialną formę z tego względu, że e, ostatnie działania niektórych wpływowych polityków Prawa i Sprawiedliwości no, z, z, z, zajmują pierwsze miejsca na, na, na, na, na antenie. Mhm. Zastanawiam się, panie doktorze. O co gra Mateusz Morawiecki? Czy gra o przejęcie władzy w Prawie i Sprawiedliwości? Czy gra o to, żeby zostać męczennikiem i być wyrzuconym z partii? No, y, bardzo y, zasadne pytanie, bo gdyby został męczennikiem, to dawałoby mu to tytuł do tego, żeby zbudować nowe ugrupowanie.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 Yy, tak, to wszystko yy, powoduje, że... Yy, yy... Być może będziemy świadkami takich scenariuszy, w, którym, w których prawa scena, Polski, prawa scena polskiej sceny politycznej nie uzyska większości ze względu na ten, po, na ten podział elektoratu i brak jedności wewnętrznej. A z drugiej strony może to spowodować sytuację, że żadne z prawicowych ugrupowań nie wygra, w tym również Prawo i Sprawiedliwość nie wygra znacząco, ale wtedy będzie musiał być zawiązany rząd koalicyjny w którym Konfederacja będzie e, równ, co najmniej równorzędnym partnerem. Jeśli nie wiodącym. Jeśli nie, wiodącym tak, a jak wiemy, Prawo i Sprawiedliwość raczej przywykło do tego, no zresztą jak każda partia hegemoniczna, bo koalicja obywatelska też przywykła mhm. do tego, że partie, które tworzą koalicję, też są koalicjantami, są partiami, które no, są zdominowane, tak? A, a tutaj jednak, tutaj ta pozycja hegemoniczna Prawa i Sprawiedliwości jest wyraźnie zagrożona. Czyli mówi pan, że, sugeruje pan, że koalicja rządząca na tym etapie z takiego podziału mogłaby się cieszyć, tak? Bo mogłaby, jak rozumiem, utrzymać, Trzymać władzę słabością czy też podzieleniem się przeciwników. No, To jest tak, że rok w polityce to jest cała epoka, można byłoby powiedzieć, więc tutaj jesteśmy na początku tego e, procesu, który będzie kończył się wykrystalizowaniem jakichś list wyborczych i potencjalnych koalicji. No, Natomiast ten start no tutaj jest dla Prawa i Sprawiedliwości bez wątpienia trudny i, i taki do, będzie wymagał e, dużego kunsztu e, m,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 Zastanawiam się też na ile ten bunt Mateusza Morawieckiego to jest właśnie wotum nieufności wobec prezesa Kaczyńskiego i jego przywództwa, a na ile chęć wewnętrzna własnych ambicji? No tutaj mamy ciekawą sytuację, dlatego że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 Panie doktorze, to jeszcze jedna kwestia z Pałacu Prezydenckiego, bo prezydent wczoraj powołał Radę Nowych Mediów. To powołanie odbywa, stało się źródłem wielu kontrowersji, bo pojawiły się, pojawiły się wątpliwości co do składu tej rady. Wśród uczestników, członków rady jest Paweł Swinarski, który znalazł się w gronie prezydenckich doradców. Jest oskarżany o szerzenie dezinformacji, między innymi w sprawie rosyjskiego ataku dronów na Polskę z września 2020. 2025 roku. Pański komentarz, czy to jest przypadek, że tacy ludzie znajdują się w otoczeniu prezydenta Karola, Karola Nawrockiego, czy jednak pewnego rodzaju zaplanowane działanie polegające na zapraszaniu do kancelarii prezydenta wielu różnych prawicowych stronnictw? No tutaj możemy odpowiedzieć troszkę sarkastycznie i troszkę bardziej merytorycznie. Yy, zacząłbym od tej sarkastycznie, bo ona będzie krótsza. No, to jest apoteoza demokracji. Demokracja, mm -hmm. w zasadzie każdy może, może zajmować każde stanowisko, więc, yy, ale to jest aż yy, tak kontra demokracji. Natomiast jeśli chodzi o merytorykę, yy,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 Wcześniej wcale nie ma pewności, albo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 tutaj, tutaj bym nie przewidywał jakichś niespodziewanych rewelacji. Tak mówił dr Paweł Trawicki, politolog z Uniwersytetu Gdańskiego. Panie doktorze, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. I przypomnę Państwu, to był pierwszy wątek naszej rozmowy, czyli rozłam w Prawie i Sprawiedliwości. Na trzynastą prezes Jarosław Kaczyński zawezwał na Nowogrodzką do siedziby partii wszystkich posłów Prawa i Sprawiedliwości, a więc prawie 200 osób. 8.48 na zegarach jak czwartek to jest w studiu Martyna Podolska. Dzień dobry, dzień, dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Rozpoczynamy od dwóch wystaw. Pierwsza tu, dostępna w Warszawie, w Muzeum Narodowym. Od jutra ponad 70 obrazów z kolekcji hrabiego Ignacego Korwiny milewskiego W tym takie dzieła jak Stańczyk, Jana Matejki czy Babie Lato, Józefa Chełmońskiego. Myślę, że to ważne, żeby opowiedzieć gdzie, o gdzie to Muzeum Narodowym w Warszawie. E, dlatego, że e, w tym roku przypadają... E, rocznicę, 180 rocznica urodzin i setna rocznica śmierci tego wielkiego kolekcjonera i zasłużonego zresztą dla kultury polskiej mecenasa i stąd muzeum postanowiło uhonorować i przypomnieć jego dokonania. Mówi nam kuratorka ekspozycji Renata Higgersberger.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 przy ulicy Długiej właśnie w Toruniu, a prowadzi je Krystyna Warchowska, która zgromadziła ponad 300 wydanie Pana Tadeusza. Mam tłumaczenie na język japoński. Tutaj wystawione to jest język esperantów, ale mam w tej chwili tak. Wydanie angielskie, francuskie, niemieckie, rosyjskie, litewskie. Tu niedawno przyszło łotewskie. Jest wydanie gruzińskie. Wśród moich ulubionych jest między innymi to wydanie.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 Kolejna rzecz to jest opera Pan Tadeusz. A skoro Pan Tadeusz to takie przejście do drugiego tematu, bo wczoraj odbyło się wielkie medialne spotkanie wokół nowej ekranizacji Lalki. No i czekamy bardzo mocno na ten film. 30 września, września 30 tak. września odbędzie się premiera. Oczywiście co jakiś czas będziemy Państwu opowiadać o tym filmie promowanym, nagłaśnianym, ale to z uwagi i na to, że to kolejna adaptacja czy ekranizacja Lalki i z uwagi na o olbrzymią, ogromną, wspaniałą obsadę. No i ze względu na to, że po 16 latach do grania w filmach powrócił Marek Konrad i ja też po wielu latach miałam okazję wczoraj z nim porozmawiać i to było wspaniałe doświadczenie, a Marek Konrad wcieli się w postać Rzeckiego i pytałam go między innymi o to, um, czy zadawał pytanie na początku, podejmując się pracy nad tym filmem, o czym tak naprawdę będzie ta lalka? No bo przecież wiadomo, że w Fons zależności jest, tak? od tego, jak na nią spojrzymy, tak można ją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 inny rodzaj dyscypliny i inny rodzaj opowiadania, który był zakodowany w scenariuszu już na początku. Ach, Mark Konrad, ja wczoraj widziałam pierwsze fragmenty filmu i naprawdę I jak, i jak. robi to wrażenie, bo to będzie malarska, piękna e, opowieść. No i ta obsada, Dorociński, Marcin w roli e, Wokulskiego, Kamila Urzędowska, jako Izabela Łęcka, ale jaka obsada? Gata Kulesza, Maria Demska, Mateusz e, Damieński. mogłabym tak wymieniać Andrzej e, Seweryn, oczywiście w roli, e, w roli e, Starego Łęckiego. 30 września pojawi się ten film w kinach, a nieco wcześniej takie są plotki, bo chyba nie możemy o tym powiedzieć pojawi się serial Lalka w reżyserii Pawła Maślony z Tomaszem Szucharnym i z Sandrą Dżymalską na Netflixie. Także rok tutaj w przerwie naszej powiedział, że we wrześniu będziemy tylko o lalce Państwu opowiadać. I tylko tak. oglądać lalki, I tylko prawda. oglądać i tak się może zdarzyć. Chociaż z tego, co słyszałem, te dwie ekranizacje się między sobą różnią bardzo. Tak. Ten serial ma być dość ironiczny, satyryczny, uh -huh. ma być bardziej współczesny, a tu mówimy o ekranizacji ralki, odnoszącej się także do ekranizacji hasa. Ja już to mogę potwierdzić, bo tak jak mówię, wczoraj okay. widziałam pierwsze fragmenty, ale widziałam też zrekonstruowany, wielki, gigantyczny, nie wiem czy nie jeden z najważniejszych filmów w historii w ogóle, nie tylko polskiego, ale i światowego kina. Pianista. E, dzisiaj odbędzie się repremiera tego filmu tutaj w Muzeum Poliny. Jutro też spotkanie wokół tego filmu. Włodzi, film w wersji 4K z poprawioną jakością i wizualną, i, i dźwiękową. A przypomnijmy, ten film otrzymał trzy Oscary dla reżysera, dla aktora Adrian Brody, Roman Polański otrzymał za, za reżyserię i jeszcze Oscar za scenariusz. Niesłusznie za scenografię Oscar nie otrzymał Alan Starski, który Oscara otrzymał za scenografię do listy Schindlera. Ale rozmawiałam z Alanem Starskim, między innymi o tym, jak ten film jest ważny dzisiaj, z perspektywy dzisiejszej po tych już wielu latach. No i o tym kontekście współczesności. Tak, no nie, nie, nie żyjemy w zbyt spokojnym czasie. Ja ten film jednak traktuję jako film historyczny, bo jest to film historyczny, jest to niesamowita opowieść o człowieku, który przetrwał wiele, żeby zachować swoje człowieczeństwo, swą godność. Poza tym jest to film dobrze zrobiony, dobrze opowiedziany. A to, że dobre filmy mają odniesienie do współczesności, to, to często się zdarza. Muszę powiedzieć, że wczoraj oglądałem zupełnie z innego pakietu film Danton, o którym będę niedługo też rozmawiał i zdumiało mnie, jak jest aktualny, jak aktualne są dialogi, które padają w tym filmie. Także jak mówię, dobre filmy się nie starzeją właśnie dlatego, że zawsze znajdziemy jakieś odniesienie do tego, co jest wokół pianista Romana Polańskiego od jutra ponownie w kinach w tej wersji 4K. Myślę, że to jest ważne, żeby obejrzeć ten film ponownie na dużym ekranie, bo on robi wrażenie i ta muzyka i scenografia, no i przede wszystkim postać Władysława Szpilmana, także przecież postać związana z Polskim Radiem, bo to tu przecież był kierownikiem muzycznym dyrektorem. Martyna Podolska z, wróci do Państwa jutro z rekomendacjami kulturalnymi. Bardzo dziękuję za wydawanie programu. Dziękuję Rafałowi Wardzyńskiemu i Natalii Jędrzejewskiej. Realizował ten program Mateusz Dziekoński, także mu dziękuję. Już za chwilę Małgorzata Rzeszowska i Zabajda się z Państwem spotkają i będą do godziny 12. Ja nazywam się Rokowalski i życzę Państwu miłego dnia. Do usłyszenia. Reklama.